wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Sejm wyręcza prezydenta. Czekamy na zaprzysiężenie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od miesiąca Karol Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania. Kto łamie prawo i czy nowi sędziowie zostaną wpuszczeni do Trybunału? Za chwilę relacje naszych reporterów. Jednak obowiązkowa, ale tylko częściowo jest decyzja resortu edukacji w sprawie spornego przedmiotu szkolnego. Chodzi o edukację zdrowotną. Będzie też relacja z Bliskiego Wschodu i seria pytań o kruchy rozejm. Iran grozi zerwaniem porozumienia, jeśli Izrael nie przestanie atakować Libanu. Zapraszam na szczegóły. Suma wydarzeń Złożą przysięgę w Sejmie i pójdą do pracy. Za pół godziny za przysiężenie czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent grzmi, że to łamanie prawa. Rządzący mówią, że wyręczają prezydenta, który nie wypełnia swoich obowiązków. Pewne jest jedno. także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz. Obecny będzie także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydent zaproszenie otrzymał od sędziów, którzy tę uroczystość organizują, ale co nie jest zaskoczeniem, na uroczystości oczywiście obecny nie będzie, nie przyjedzie do Sejmu. W opublikowanym na stronie prezydenta oświadczeniu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki napisał, że działania sędziów będą musiały zostać ocenione jako świadome i jawne naruszenie prawa i powtórzył to później pan minister w rozmowie z dziennikami. Dziękujemy.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 uroczystość zamyka przed sędziami drzwi do Pałacu Prezydenckiego i uroczystość w obecności Karola Nawrockiego na pewno się już nie odbędzie, choć przedstawiciele koalicji rządzącej uważają, że i tak do takiej uroczystości by nie doszło. Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśliła, że uroczystość w Sejmie jest organizowana, bo prezydent łamie prawo.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 Po tej uroczystości sędziowie udadzą się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie przy Alei Szucha. Resort Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że przed Trybunałem pojawi się także policja po to, żeby pomagać przy wejściu nowych sędziów do siedziby Trybunału. Zdaniem senatora Jacka z Polski 2050 do tej sytuacji doprowadził prezydent.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 Jedno jest pewne, trudno w takich okolicznościach mówić o uspokojeniu sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Będzie gorąco, to pewne sześcioro sędziów wybranych do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym za... 25 minut powinno złożyć przysięgę w Sejmie o polityczne scenariusze. Pytaliśmy Sylwię Białek. Dziękujemy. A po złożeniu przysięgi, jak mówiła Sylwia, nowi sędziowie pójdą do pracy, ale nie wiadomo, czy wejdą do Trybunału. Mogą zostać zamknięte drzwi przed nimi. Na pewno zastaną też zwolenników opozycji. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, słyszymy się, witaj. Dzień dobry. Dziś przed Trybunałem wydarzyć może się chyba wszystko. Dokładnie tak. Tak jak wspomniałeś i jak wspomniała Sylwia Białek, ci sędziowie przyjdą tutaj do Trybunału. No i pytanie, co tak naprawdę się później może wydarzyć. Wiadomo, że jeśli chodzi o sędziów, to będą to wszyscy, cała szóstka, która została wybrana. Mowa więc zarówno o tych, którzy to ślubowanie będą składali dzisiaj, jak i o tych, od których ślubowanie odebrał już Karol Nawrocki. Najprawdopodobniej dojdzie do tego mniej więcej po południu, bo tak jak wcześniej wspominano, to ci sędziowie najpierw muszą złożyć ślubowanie z tego, tego sejmu muszą się dostać też do trybunału. Tutaj mają pokazać między innymi akta notarialne, które zostaną jeszcze w, w sejmie podpisane. Potem przyjdą tutaj, ale też nie wykluczone, że jeszcze na chwilę będą w pałacu prezydenckim, żeby okazać dokumenty właśnie z sejmu. No i pytanie, co tutaj się później może wydarzyć. Z jednej strony wiemy, że mogą tutaj pojawić się osoby protestujące, związane ze środowiskiem prawej strony politycznej, więc czekamy na to, co tak naprawdę się wydarzy. Na razie tutaj tych osób nie ma, podobnie jak nie ma zbyt wielu policjantów, ale co jakiś czas widać przejeżdżające tutaj radiowozy. Sędziowie najprawdopodobniej będą próbowali tutaj wejść do siedziby Trybunału, a im może w tym towarzyszyć policja. O tym mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. Sądzę, że policja jest zawsze i wszędzie tam, gdzie możliwe jest, że zadzieje się coś złego, towarzyszy wszystkim i w każdej sytuacji. Jest to tak zwane działanie prewencyjne. Nie wykluczamy takiego działania. Tu szczegółów, jakie te działania mogą być wiceminister nie chciał zdradzić, chociaż podkreślił, że istnieje taki scenariusz, zgodnie z którym ci nominowani przez Sejm sędziowie nie zostaną wpuszczeni do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Szymański tutaj nie wykluczył, że policja może właśnie asystować sędziom podczas wejścia do budynku. Są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza, dlatego też działania operacyjne policji, nawet w przypadku jakby z umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są, to jest, to jest jakby prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb, dlatego też tutaj nie będę, nie będę spekulował okay. na temat scenariusza. I tutaj z takich też nieoficjalnych informacji wiemy, że prawdopodobnie możliwe, że nawet zaraz po ślubowaniu głos zabierze prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Jeśli nie przyjdzie tutaj do nas, do dziennikarzy, to najprawdopodobniej wyda jakieś oświadczenie. Raczej możemy spodziewać się z jego strony głosów krytycznych. Niewykluczone jest też, że Bogdan Święczkowski nie będzie po prostu chciał dopuścić sędziów do orzekania. Albo też jest drugi scenariusz, zgodnie z którym zgodzi się na dopuszczenie jedynie tych sędziów, od których ślubowało. Odebrał Karol Nawrowski. Wtedy byłaby to Magdalena Będkowska i Dariusz Szostak. To byli sędziowie, których zgłosił PSL i Polska 2050. A z kolei, jeśli Bogdan Święczkowski nie zgodzi się na dopuszczenie sędziów do orzekania, czyli w praktyce nie wpuści ich po prostu do Trybunału, no to są tak naprawdę dwie ścieżki. Albo wejście do Trybunału z asystą policji, albo też skorzystanie z drogi sądowej. A tak jak Sylwia wspomniała, dodam, że prezydent i opozycja uważają, że to ślubowanie w Sejmie będzie nieważne, a szef kancelarii prezydenta. W swoim oświadczeniu zbignie w Bogucki przestrzegł przed próbami omijania prawa, które właśnie mają polegać na tym, że śrubowania nie będzie odbierał Karol Nawrocki. Różne możliwości i warianty na stole. Wszystko to, co dzieje i będzie dziać się w Sejmie, a później w Trybunale Konstytucyjnym, będziemy dla Państwa relacjonować, A teraz za relację dziękuję Dagmarze Kędziur. U nas jeszcze teraz komentarze na temat sytuacji w Trybunale. W ocenie politologa doktora Wojciecha Mincewicza należy się spodziewać dalszego zaogniania sporu. Ekspert z SGGW wyraził jednocześnie nadzieję, że przed budynkiem TK nie dojdzie do gorszących scen. Bardzo nie chciał scen, które kompromitują Polskę, które kompromitują naszą ojczyznę. Według mnie jedynym krokiem jest sytuacja, w której sędziowie dziś w obecności notariusza, tak jak było wspomniane, złożą, dokonają tego aktu ceremonialnego, no i pójdą w kierunku pracy w Trybunale, a tam czeka przewodniczący Trybunału. Zobaczymy, jakie środki będzie chciał przedsięwziąć, żeby nie dopuścić do pracy nowo wybranych sędziów. Jak się wydaje, no te sceny będą znów co najmniej gorące. W ocenie konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja kluczowe dla dopełnienia procedury zaprzysiężenia będzie dostarczenie do Pałacu Prezydenckiego spisanego aktu ślubowania. Dopiero później sędziowie będą mogli rozpocząć pracę w Trybunale, wyjaśniał profesor Chmaj. Zgodnie z ustawą sędzia składając ślubowanie wobec prezydenta ma niezwłocznie udać się do trybunału, żeby rozpocząć sprawowanie urzędu. Stąd zakładam, że sędziowie dzisiaj udadzą się do trybunału i do tego trybunału mają być wpuszczeni. Co więcej, należy ich wyposażyć we wszystkie przymioty, jakie przysługują sędziom. Tu już nie mówię tylko o togach czy o łańcuchu, ale również pewne wyposażenie techniczne, gabinety, komputery. To jeszcze krótka chronologia. Przypomnijmy, Sejm 13 marca obsadził sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. W ubiegłym tygodniu prezydent odebrał ślubowanie od i jedynie dwojga sędziów Dariusza Szostka i Magdaleny Bętkowskiej. Pozostała czwórka sędziów nie została zaproszona do pałacu. Ich pismo do Karola Nawrockiego z apelem o wyznaczenie terminu ślubowania nie spotkało się z odpowiedzią. A więcej o tym wszystkim, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego piszemy na Polskie Radio 24pl Suma wydarzeń. To jedno z najważniejszych narzędzi repolonizacji gospodarki. Rząd ogłosił definicję local content, czyli komponentu krajowego. Ma on stanowić jak największy udział w inwestycjach realizowanych w naszym kraju, wyjaśnia premier Donald Tusk.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 Teraz pytania o dalsze losy unijnej umowy handlowej z Mercosurem. Prezydent Karol Nawrocki wysłał w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska. Domaga się zablokowania tego porozumienia. Jego przedmiotem jest, przypomnijmy, m.in. import taniej żywności z Ameryki Południowej, który może uderzyć w polskich rolników. Reakcja prezydenta jest spóźniona, mówi ekonomista dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito i dodaje, że bilans umowy z Mercosurem nie jest jednoznacznie niekorzystny.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 przeciwko przyjęciu unijnej umowy z państwami Mercosur głosowały między innymi Polska, Austria i Francja. Przepisy zostały zaskarżone przez europosłów do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jednym z inicjatorów tego kroku byli przedstawiciele naszego kraju. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Poinformowała o tym ministra edukacji Barbara Nowacka. Nieobowiązkowy będzie jedynie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Przepisy wejdą w życie od nowego roku szkolnego, a Szczegóły zna Martyna Szymczakowska. To właśnie tematy dotyczące edukacji seksualnej stanowiącej 10% całej podstawy programowej przedmiotu były kością niezgody pomiędzy Barbarą Nowacką a Episkopatem, środowiskami prawicowymi, a nawet częścią koalicji rządzącej. Dlatego jak powiedziała szefowa resortu oświaty, to rodzice zdecydują o uczestnictwie swoich dzieci w lekcjach poświęconych tym zagadnieniom. Szkoła nie potrzebuje awantur, nie potrzebuje polityków, którzy robią sobie politykę na wiedzy, więc niech rodzice w w tym obszarze zdecydują. Jeszcze dzisiaj zespół ekspertów ma rozpocząć pracę nad doprecyzowaniem zagadnień, które będą nieobowiązkowe. Zespół ekspercki rozdzieli to, co ważne, potrzebne, od tego, co ewentualnie mogłoby wzbudzić kontrowersje w prawicowej bańce. Edukacja zdrowotna jest nauczana od czwartej klasy szkoły podstawowej, a także przez dwa lata w szkołach średnich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Informacje ze świata. W magazynie pytania o przyszłość rozejmu na Bliskim Wschodzie: Izrael nie przestaje atakować celów Hezbollahu w Libanie. Powiązana z Iranem organizacja terrorystyczna odpowiedziała w nocy ostrzałem Izraela. Zdaniem Teheranu ataki na Hezbollah oznaczają łamanie warunków zawieszenia broni. Dlatego cieśnina Ormus, ważna dla transportu ropy, pozostaje zamknięta. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na Bliskim Wschodzie, Tomaszem Sajewiczem. Tomku, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, bardzo kruchy ten rozejm. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja w regionie i czy dochodzi do incydentów? Rzeczywiście wygląda na to, że Iran zastosował się do tej części porozumienia, które zakłada nieatakowanie terytorium Izraela. Izrael ani siły amerykańskie nie atakują też pozycji na terytorium Iranu. To jest dobra wiadomość. Ta gorsza to całkowicie rozbieżna optyka w kwestii tego, czy rozejm dotyczy izraelskich operacji przeciwko Hezbollahowi. Wczoraj przypomnę, Izrael przeprowadził największą od lat, nie tylko od początku wojny wojskową operację w Libanie. Zginęło ponad 250 osób, w tym ludność cywilna. Dziś w Libanie żałoba narodowa i ta kwestia Najbardziej grozi też rozmowom pokojowym, bo według Iranu rozejm oznacza także zawieszenie broni między Hezbollachem i Izraelem. Izraelskie władze przekonują zaś, że rozmowy nie dotyczyły Libanu. Z tego powodu władze w Teheranie uznają, że to Izrael naruszył porozumienie o rozejmie. Co więcej, w ten sposób sytuacja odbiera też część państw zachodnich hiszpańskiej dyplomacji. Oskarżył wręcz Izrael o naruszenie rozejmu właśnie poprzez ataki na Liban. Tomku, Iran ogłosił wieczorem, że mm, wyśle delegację do Isamabadu na rozmowy pokojowe. Jakie są cele Teheranu i czy jest szansa na przełom po jutrzejszych y, rozmowach? Teheran chce uzyskać coś, co naprawdę wydaje się być niemożliwe do osiągnięcia. Propozycja Teheranu to pełna kontrola nad ciesiną Ormus, egzekwowanie opłat za przejście przez ten szlak morski statków. Iran chce też, aby amerykańskie wojska na stałe wycofały się z państw Zatoki Perskiej największe emocje. To jest zapis, w którym władze Iranu roszczą sobie prawo do kontynuacji rozwoju programu nuklearnego. No, trudno sobie wyobrazić, żeby na takie ustępstwa poszły władze Stanów Zjednoczonych, choć amerykańscy eksperci uważają, że obecne zawieszenie broni, to wynik impasu wokół prezydenta Trumpa. W Iranie nie obalono rządów ajatollahów. Iran nadal posiada 9 tysięcy kilogramów wzbogaconego uranu. Utracił część swojego potencjału militarnego, ale kontrolując Ormus ma skuteczne narzędzie wpływu nie tylko na region, ale także na cały świat. Kruchy i bardzo niepewny rozejm na Bliskim Wschodzie. O szczegóły i sytuację tam na miejscu pytaliśmy naszego specjalnego wysłannika Tomasza Sajewicza. Dziękujemy. Donald Trump nie kryje rozczarowania wobec bierności NATO w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mówił o tym szef Sojuszu Mark Rutte po spotkaniu z amerykańskim prezydentem. Sam Trump w mediach społecznościowych po raz kolejny skrytykował Sojusz. Więcej na ten temat Jan Pachlowski. Na to nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy i nie będzie przy nas, jeśli znowu będziemy ich potrzebować. Przypomnijcie sobie Grenlandię. Ten wielki, źle zarządzany kawałek lodu, napisał Donald Trump na portalu True Social. Z kolei Mark Rutte określił spotkanie z prezydentem mianem szczerej i otwartej dyskusji między dwoma dobrymi przyjaciółmi, podkreślając w rozmowie ze stacją CNN, że rozumie rozczarowanie prezydenta. Donald Trump jest niezadowolony, jak układa się współpraca z sojuszem, ale z uwagą słuchał moich argumentów. Uważamy, że Europa powinna się też bardziej o siebie zatroszczyć, aby się skutecznie bronić. Silna Europa to silne NATO. Mówił Mark Rutte. Sekretarz Generalny dodał przy tym, że zwrócił Donatowi Trumpowi uwagę na fakt, iż wiele państw europejskich udzieliło Amerykanom pomocy w wojnie z Iranem w inny sposób, w tym poprzez zapewnienie wsparcia logistycznego, zgody na przeloty, udostępnienie baz czy inne formy pomocy. Z Majami Lapockiego Radia, Jan Pachlowski. Unia Europejska reaguje na światowy kryzys energetyczny. Wczoraj o możliwych rozwiązaniach rozmawiali eksperci do spraw Naftowej. dzi. Dziś odbędzie się spotkanie w sprawie gazu. W związku z wojną na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus ceny poszybowały. Redacja Beaty Pomeckiej.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 Z kolei olej napędowy będzie niedroższy niż 7,66 za litr. Dodajmy, że w przypadku każdego paliwa ceny będą jutro niższe niż dzisiaj. Teraz Węgry i ostatnia prosta kampanii przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Sondaże dają ogromną przewagę węgierskiej opozycji. Zdobycie dwóch trzecich mandatów dałoby nowemu rządowi możliwość całkowitego odsunięcia partii Orbana od decydowania o losach kraju. Z Budapesztu Piotr Piętka.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 Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. A wciąż głośno jest po wizycie wiceprezydenta USA, J.D. Vansa na Węgrzech. Zastępca Donalda Trumpa wsparł w poniedziałek w Budapeszcie partię Wiktora Orbana. Wystąpienie amerykańskiego wiceprezydenta było antyeuropejskie, mówiła na naszej antenie amerykanistka profesor Paulina Matera z Uniwersytetu Łódzkiego. Właściwie Wans, można powiedzieć, że powtarzał hasła Fideszu, że zła sytuacja gospodarcza na Węgrzech, no co jest powodem zaniepokojenia węgierskiego społeczeństwa i spadku de facto popularności Orbana, jest właściwie winą Unii Europejskiej, jest winą biuro biurokratów z Brukseli. Pochwalił wręcz Orbana za to, że zapewnia dostawy rosyjskiej ropy i gazu, chociaż przecież są sankcje również amerykańskie. I tak ta sytuacja na Węgrzech gospodarcza jest słaba, więc on mówi narracją Fideszu i mówi też narracją rosyjską. Wiktor Orban wykorzystuje też w kampanii retorykę antyukraińską, dodała profesor Matera. W ubiegły weekend serbskie służby odnalazły materiały wybuchowe obok gazociągu Balkan Stream. Za jego pośrednictwem płynie na Węgry rosyjski gaz. Budapesz to o to działanie ukraińskie służby, ale serbskie śledztwo wykazało, że nie miały one z tym incydentem nic wspólnego. Rosja zaostrza represje wobec opozycji. Sąd Najwyższy ma dziś uznać Stowarzyszenie Memoriał za organizację ekstremistyczną. Taka decyzja oznacza kłopoty dla wszystkich związanych z organizacją. Jej działacze i współpracownicy mogą być indywidualnie ścigani przez reżimowe służby za działalność ekstremistyczną. W Rosji grozi za to do 10 lat więzienia. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski. Stowarzyszenie Memoriał zostało założone przez sowieckich dysydentów i obrońców praw człowieka. Dokumentuje zbrodnie stalinowskie w tym zbrodnię katyńską i przestępstwa współczesnych władz Rosji. W 2016 roku zostało uznane za zagranicznego agenta, w 2021 zdelegalizowane przez Sąd Najwyższy. Po napaści Rosji na Ukrainę i nasileniu się w Rosji wewnętrznych represji, część działaczy uciekła za granicę, gdzie kontynuuje swoją pracę. W 2022 roku memoriał został wyróżniony pokojową nagrodą Nobla. Dziś Sąd Najwyższy ma uznać organizację za ekstremistyczną. Oznacza to, że wszyscy, którzy kiedykolwiek z nią współpracowali, mogą być ścigani za Różnego rodzaju działalność ekstremistyczną w Rosji grożą im wysokie grzywny oraz kary pozbawienia wolności, nawet do 10 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. I wracamy do kraju. Trzech górników niegroźnie rannych po wstrząsie w kopalni Redutowy. Do wypadku doszło w nocy na głębokości ponad tysiąca metrów, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. W rejonie wstrząsu pracowały 24 osoby. Wszystkie zostały ewakuowane, wyszły na powierzchnię o własnych siłach. Trzy osoby uskarżające się na bóle zostały przebadane przez lekarza jeszcze na terenie kopalni. Jeden z poszkodowanych górników wrócił do domu, dwa i pozostali przechodzą badania w szpitalu. Pozostajemy na Śląsku. Aktywiści Greenpeaceu targnęli na teren kopalni Szczygłowice w Knurowie. Protestujący weszli na 55-metrową wieżę szybową i rozwiesili banery z napisem Stąd wycieka groźny metan. Prowadzimy negocjacje z aktywistami, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.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 Aktywiści Greenpeace domagają się kar dla kopalni za zanieczyszczanie środowiska. Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Wojciech Sury poinformował, że nielegalna akcja działaczy Greenpeace'u stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników kopalni. RegioJet wycofuje się z Polski. Prywatny czeski przewoźnik kolejowy poinformował o swojej decyzji w specjalnym komunikacie. Ostatnie kursy odbędą się na początku maja. O szczegółach Aleksander Przoniak. Czeska firma podjęła decyzję po tym, jak Urząd Transportu Kolejowego potwierdził, że RegioJet dopuścił się stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Przewoźnik w grudniu ubiegłego roku nie uruchomił 23 połączeń ujętych w rozkładzie jazdy. Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników napisała spółka w oświadczeniu. Nie kursy na trasach Kraków, Warszawa, Gdynia oraz Poznań, Warszawa RegioJet wykona 3 maja. Pasażerowie, którzy już wykupili bilety na odwołane kursy zostaną poinformowani o tym, że podróż się nie odbędzie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prawosławni rozpoczynają obchody Triduum paschalnego. Rano z okazji Wielkiego Czwartku odprawiono w cerkwiach liturgię Świętego Bazylego Wielkiego. Jednym z elementów nabożeństwa jest przygotowanie darów dla chorych. Najważniejszą cechą jest jednak liturgiczne wspomnienie o ustanowienia sakramentu Eucharystii. Mówi ksiądz Andrzej Kuźma z Białego Stoku.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 W świątyniach katedralnych hierarchowie dokonują obrzędu umycia nóg kapłanom na pamiątkę ewangelicznego wydarzenia, kiedy to Jezus umył nogi swoim uczniom. Wieczorem celebruje się jutrznie Wielkiego Piątku. Wierni stojąc z zapalonymi świecami wysłuchują dwunastu fragmentów Ewangelii. Wówczas są czytane 12 fragmentów Ewangelii, które opowiadają o pojmaniu Chrystusa, o zdradzie, której dokonał Judasz, o sądzie, który był przeprowadzony, o ukrzyżowaniu i pochowaniu. prowadzają już w atmosferę Wielkiego Piątku. Wielki Czwartek w tradycji ludowej jest nazywany czystym. Tego dnia trzeba zakończyć się wszelkie porządki i przygotowania do świąt, by w pełni skupić się na duchowym wymiarze zmartwychwstania pańskiego. Misja Artemis II wraca na Ziemię po historycznym locie wokół Księżyca. Astronauci zwracają uwagę, że wyprawa była nie tylko przełomem technologicznym, ale też głębokim doświadczeniem osobistym. Spojrzenie na Ziemię z kosmosu daje wyjątkową perspektywę, mówił podczas konferencji prasowej z pokładu statku Orion jeden z astronautów, Jeremy Hansen. Perspektywa, z którą wylatywałem, była taka, że żyjemy na kruchej planecie w pustce kosmosu. Wiemy to z nauki. Mamy wielkie szczęście, że żyjemy na planecie Ziemia. Inna perspektywa, której nauczyłem się od innych w życiu, brzmi, że naszym celem na tej planecie jako ludzi jest odnajdywanie radości, odnajdywanie radości we wzajemnym wspieraniu się poprzez tworzenie rozwiązań, a nie niszczenie. A kiedy patrzysz na to z kosmosu, ta perspektywa się nie zmienia, jedynie zostaje potwierdzona. That. Załoga statku Orion pobiła rekord odległości pokonanej przez ludzi w przestrzeni kosmicznej. Kapsuła ma wodować u wybrzeży Kalifornii w nocy z piątku na sobotę. Trzymamy kciuki, by wszystko się udało i poszło zgodnie z planem. I na tym kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia. Była suma wydarzeń. Reklama. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczuję się jak dawniej?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 Rozlicze. Jest godzina 12.31. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. W Polskim Radiu 24 przenosimy się teraz do Sejmu, do sali kolumnowej, gdzie rozpoczyna się uroczystość ślubowania czworga wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Sol, Marek Safian i Jerzy Stępień. Podczas całej uroczystości obecny jest także notariusz. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana marszałka Sejmu.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 Panią sędzią Annę Korwin-Piotrowską. Pana sędziego Krystiana Markiewicza. Pana sędziego Dariusza Szostka. Pana sędziego Macieja Taborowskiego. Dziękuję Panie Marszałku, dziękuję Państwu. Teraz proszę o złożenie ślubowania wobec Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Panią sędzią Magdalenę Będkowską.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 złożenie ślubowania wobec Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana sędziego Marcina Dziurdeł. Przypominam, że nie ma Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zwracam się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.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 Proszę o złożenie ślubowania wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, panią sędzią Annę Korwin-Piotrowską. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tekst Jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1422.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 Proszę o złożenie podpisu. Proszę o złożenie ślubowania wobec Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana sędziego Dariusza Szostka. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. I proszę o podpis. Proszę o złożenie ślubowania wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana sędziego Macieja Toborowskiego. Zwracam się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów w trybunału konstytucyjnego tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku.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 Szanowni Państwo, wzięliśmy udział w uroczystości ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk Polskiej. Bardzo Państwu dziękuję za udział w niej i sędziów zapraszam do wspólnego zdjęcia. Tutaj. I na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Bardzo dziękuję. Zakończyła się w Sejmie uroczystość ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak Państwo słyszeli, te rote przysięgi odczytali wszyscy sześcioro sędziów wybrani w marcu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czworo z nich, którzy nie zostali zaproszeni kilka dni temu do Pałacu Prezydenckiego, te rote ślubowania uzupełnili zwrotem. Zwracam się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byliśmy świadkami tej uroczystości. Teraz czas na komentarz.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 takie ślubowanie zostało złożone. Wydaje się, że kancelaria prezydenta i sam prezydent Karol Nawrocki nie zrobi kroku krok do tyłu, nie będzie honorował y, tych sendów, tej czwórki sędziów, która dzisiaj została zaprzysiężona w Tejmie, co jeszcze bardziej pogrąży po w politycznym i z prawnym chaosie y, Trybunał Konstytucyjny. Tak naprawdę y, nikt nie wie do końca, dlaczego prezydent nie odebrał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 te wspaniałe inicjatywy, jak konstytucja TUR, żeby one były powtarzane i żeby społeczeństwo też po prostu miało kiedyś szansę się zaznajomić z tym skomplikowanym systemem prawnym. Bo dlaczego Trybunał Konstytucyjny jest tak ważny? Dlaczego tak wiele uwagi poświęcamy i troski tej no jednej z najważniejszych, jeśli nie najważniejszej instytucji wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, panie redaktorze? To można podsumować takim jednym obrazkiem. Posłowie się mylą. To są ludzie, często tworzą prawo, które jest pisane w pośpiechu i które jest no po prostu łamie podstawowe zasady Konstytucji. Konstytucja w polskim systemie prawnym jest najważniejszą ustawą, pierwszą spośród ustaw, królową ustaw, tak można o niej powiedzieć. Trybunał Konstytucyjny jest pomyślany, jako ten ostatni podmiot, strażnik konstytucji, do którego mogą trafić projekty przygotowane przez posłów, którzy, którzy tak jak wspomniałem są ułomni, mylą się lub działają w interesie niepublicznym, apartyjnym. partyjnym. I Trybunał Konstytucyjny, do którego na przykład trafia ustawa o emeryturach, okay. która została, znaczy wyobraźmy sobie, że jest taka ustawa i ona została zapisana w taki sposób, że na przykład pielęgniarki przechodzą na emeryturę od 70 roku życia, a wszystkie inne grupy zawodowe przechodzą o wiele wcześniej. No to wtedy Trybunał Konstytucyjny może powiedzieć, no nie, to jest Ustawa, która w sposób nierówny, niesprawiedliwy traktuje jedną grupę zawodową i ona nie może obowiązywać. Wtedy Trybunał, wydając wyrok, kasuje tę ustawę. I wtedy Parlament musi na nowo takie przepisy ustalić, które dotyczą, no właśnie, w tym wypadku bardzo dużej grupy zawodowej, czyli pielęgniarek. Trybunał, Trybunał Konstytucyjny. Sąd prawa, panie redaktorze. Sąd prawa, które przecież reguluje codzienne życie każdego z nas. Dlatego tak wiele uwagi i troski poświęcamy tej instytucji, której historia dzisiaj pisze się na naszych oczach. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego.